serwisu Minica, Wersja audio. Tajemnica promieniowania z 775 roku. Jak ustalili naukowcy na podstawie słojów drzew... Około 775 roku naszej ery w naszą planetę uderzył strumień promieniowania, który pozostawił po sobie anomalne ilości izotopu węgla C14. Supernowa i rozbłysk słoneczny, dwie brane pod uwagę możliwości, raczej nie mogły go spowodować. Wzrost promieniowania miał miejsce między 774 a 775 rokiem naszej ery za panowania Karola Wielkiego, a wykryto go na podstawie ilości radioaktywnego węgla c 14 w słojach drzew z półkuli północnej. Był on tak znaczny, że jak wyliczyła Fuza Miake, z Uniwersytetu Nagoya wzrost izotopów w atmosferze w ciągu niecałego roku podskoczył o wartości 1,2%, a więc 20 razy wyżej niż normalnie. Daniel Baker, fizyk z Laboratorium Fizyki Atmosferycznej i Kosmicznej przy University of Colorado dodał, że około 775 roku miało miejsce jakieś bardzo energetyczne zdarzenie. Trudno jednak ustalić, co to było. Izotop C14 powstaje, kiedy intensywne promieniowanie kosmiczne uderza w atomy w górnych warstwach atmosfery, wytwarzając przy tym neutrony. Te zderzają się z azotem 14, izotop N14, który rozkłada się następnie do formy radioaktywnego węgla. Jedynymi starzeniami mogącymi powodować tak nagły wzrost izotopu węgla są uderzenia promieniowania gamma, powstałego w czasie wybuchów supernowych albo gigantycznych rozbłysków słonecznych. Mijake twierdzi jednak, że żadne z tych zdarzeń nie wchodzi w grę, gdyż z pewnością pozostawiłoby to po sobie inne zauważalne efekty. W przypadku supernowej mielibyśmy zapewne do czynienia z pojawieniem się na niebie gwiazdy, widocznej nawet w dzień, której obecność odnotowano by w źródłach historycznych. Znane są dwa przypadki intensywnych supernowych z 1006 i 1054 roku, które nie pozostawiły po sobie śladów związanych z obecnością C-14. Hipotetyczna supernowa z 775 roku powinna zatem znacznie przyćmiewać je spektakularnością. Istnieje jednak możliwość, że starzenie takie widoczne było jedynie na południowej części nieba, gdzie ówcześnie astronomowie nie mogli go ujrzeć, ale w tym przypadku współczesna radioastronomia powinna być w stanie wykryć jego pozostałości. Odnośnie drugiej możliwości Miyake twierdzi, że istniejące ślady pozostawić mógłby po sobie jedynie najbardziej potężny z zanotowanych dotychczas rozbłysków słonecznych. W historycznych relacjach odnotowano by zapewne jego efekty w postaci intensywnych złóż. Dodatkowo starzenie w tej skali wiązałoby się z uszkodzeniem powłoki ozonowej, co miałoby niszczycielskie i zapewne widoczne konsekwencje ekologiczne. W opinii Bakera nie można tego do końca wykluczyć. Z rozbłyskami słonecznymi związane są niekiedy koronalne wyrzuty masy (CME) posyłające w stronę Ziemi strumienie naładowanych cząsteczek. Jak to daje, możliwy jest przypadek, w którym CME towarzyszy fala wysoce energetycznych protonów, a sam rozbłysk nie ma wielkiej skali. Richard Lovett Nature.com Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios